Ты что хочешь? Z kim mam dzieci? Jeszcze można z dzieci takich pręg zadać. Na nie można powiedzieć inaczej, jak stwierdzą, co to jednak z tobą tak. Zakazuje ci mówić, że... I'm sytuacji, w której można widzieć absolutności swojego postępowania, to nie żądajmy od tego, żeby ktoś ocenił wystarczająco postępowania własnych rodziców. Jeżeli żąda i mężczyzna, który staje jakby przeciwko radce. Mówię to mało. No Dzieci chodzą w zamówieć na parę 30, po 40, parę 50. Gracias, Serdecznie w wyjątkowym w życiu. Każdy ma swoje wizje, każdy ma swoje plany, każdy wie, jak to będzie wyglądało. Ma musiał też mieć swoje wizje. I macie prawo. no tablet, na laptopie myślałem, będzie wśród siostrugi, ojciec zamyknie, to będzie Zaakceptowalne dziwactwo jakieś swoje wprowadzi. Jako ściąg, który idzie, który by, by zaprosił. że ma w prezencie do wysyłku jak nie, to idzie na zostawić kieliszek, nie upierajmy się przy